Cześć, witajcie, to ja Piotr z realpolish.pl Zapraszam Was dzisiaj na spacer po krakowskim przedmieściu Znalazłem ten filmik właśnie w kamerze I chciałem Wam pokazać jak wyglądało krakowskie przedmieście w tym roku Jakie były dekoracje Ten spacer zrobiliśmy... Hmm, jeszcze przed Nowym Rokiem, więc ten filmik ma już prawie miesiąc Ale zobaczcie co działo się na krakowskim przedmieściu Jak wiele kolorowych światełek Nawet jeden człowiek wywijał ogniem Mnóstwo, mnóstwo świateł Dzieci były bardzo zadowolone Ponieważ wszystko wyglądało jak w bajce Mnóstwo bombek, mnóstwo światełek, każde drzewo było udekorowane. Zobaczcie sami, ludzie wyszli na spacer, żeby to wszystko oglądać. A muszę wam przypomnieć, że wtedy nie było tak zimno jak teraz, nie było śniegu, było zupełnie ciepło, było na plusie, nie było mrozu i było bardzo przyjemnie spacerować mnóstwo ludzi to oglądało aż trudno było się przebić trochę dużo mówię i nie możecie spokojnie obejrzeć filmiku także przestaję teraz na chwilę mówić i pocieszcie się tym pięknym widokiem a to jest Główna choinka w Warszawie na Starym Mieście przy Zamku Królewskim. O, tam właśnie z boku widzicie podświetlony Zamek Królewski. To była największa choinka w Warszawie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co pewien czas mrugała do nas swoimi lampkami. Zobaczcie jak pięknie wyglądała. Teraz idziemy już na samo Stare Miasto To jest właśnie Stare Miasto na którym było lodowisko Zaraz zobaczycie To warszawska syrenka A przed syrenką stoi Pan który ma Katarynkę oczywiście A to jest właśnie warszawska syrenka Nie widać jej bo jest ciemno I lodowisko Mnóstwo ludzi chętnie przyszło z łyżwami żeby pojeździć tam na lodowisku, pięknie oświetlonym I to jeszcze jedna dekoracja Prezenty pod choinką, nawet mówiący miś To była bardzo przyjemna wycieczka Wspaniały spacer Mnóstwo, mnóstwo lampek Bardzo było miło to oglądać to wszystko na teraz. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.